jest dziewiętnasta. Dwójka, jest też na miejscu Sonia Bryna. Przed mikrofonem Janka Tyzienko, Dziewiętnasta to pora Głosy. Czyli podsumowanie dnia z najciekawszymi głosami z anteny dwójki. Zaczynamy od gości audycji studio projektowe, twórców z pracowni XY Studio, znanej m.in. z zaprojektowania Szkoły dla Ukraińskich Dzieci otwartej w 2022 roku w Warszawie, w zaadoptowanym budynku biurowym, mówią Filip Domaszczyński i Dorota Siebińska.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 Studio Projektowe Architekci z XY Studio, Dorota Sibińska i Filip Domaszczyński. A w poranku dwójki współautorka książki Mój Świat, Moja Sztuka mówiła o sposobach na rozmowę z dziećmi o sztuce w współczesnej, mówi Katarzyna Kołodziej Podsiadło. Wydaje nam się, że sztuka współczesna jest też naturalnym językiem dla dzieci. Rysowanie, gest, dotyk to są przecież takie pierwsze formy ekspresji dziecięcej.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 Kreatywność dziecięca jest też formą ekspresji i formą komunikacji, co, co wydaje nam się, że jest kluczowe. Mówiła dziś w poranku dwójki Katarzyna Kołodziej Podsiadło, współautorka książki Mój Świat, Moja Sztuka. Ta książka była punktem wyjścia do debaty o sztuce współczesnej i najmłodszych odbiorców, którą zorganizował dziś warszawski MSN.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 No, do orkiestry kameralnej. Trzeba było poszerzyć tę orkiestrę, a obawiałem się, że jak będzie poszerzona, to nie będzie miała doskonałości tego małego zespołu. Ale cieszę się, że z tej orkiestry, na tym pniu, że tak powiem, powstała Orkiestra Symonia Warszawia, która jest no, naszym oczkiem w głowie. To szczęśliwie się ułożyło, ponieważ nie można wszystkiego od początku zrobić. Były smyczki, znakomite smyczki. Wobec tego dodało się te instrumenty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 A na koniec pogłosów oddajmy głos gościowi magazynu Wybieram Dwójkę. Był nim dzisiaj dr Jacek Żukowski, kurator wystawy Wielka Gra na Zamku Królewskim w Warszawie. Ta wystawa przeniesie nas do świata pierwszej sceny operowej w Polsce i przybliży postać, która zainspirowała powstanie tej sceny, czyli króla Władysława IV. Wazy okazuje się miłośnika opery.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 Burzliwe sreny morskie śpiewają, a na batach jeżdżą po niem. W takim morzu nie utoniem pierwszym librecistą, którego utwór wykorzystano właśnie wspomniany Aziz i y Galatea, to był właściwie taki włoski pindar, czyli następca petrarki, Gabrielo Cabrera i on pr prawdopodobnie osobiście zaktualizował w pierwotną wersję opery Aziz i y Galatea. Natomiast potem już Władysław zatrudnił do, do pisania tekstów libret Virgilia Pucitelego. To był w młodości śpiewek, ale poświęcił się przede wszystkim właśnie twórczości poetyckiej, on był głównym librecistą. Natomiast jeśli chodzi o muzykę, była tworzona głównie jakby pod nadzorem Marka Skakiego, natomiast prawdopodobnie we współudziale innych mu muzyków nadwonnych. To wszystko informacje od doktora Jacka Żukowskiego, kuratora wystawy Wielka Gra Opera Władysława IV. Ta wystawa otworzy się na Zamku Królewskim w Warszawie już 17 kwietnia. A to były pogłosy. Audycji, rozmów i opowieści mogą słuchać Państwo bez przerwy w naszym serwisie podcastowym. Jan Kantyzienko, do usłyszenia jutro. Autopromocja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 Tu program Drugi Polskiego Radia minęła 19.10. O wszystkim z kulturą. Witam Państwa, Marcin Pesta i zapraszam do rozmowy o kinie. Dziś zabierzemy Państwa w podróż po świecie jednego z najwybitniejszych reżyserów europejskiego kina, Lukinowi Skontiego. 17 marca minęła 50. rocznica jego śmierci, a w listopadzie będziemy obchodzić 120. rocznicę urodzin włoskiego mistrza. No, myślę, że to dobra okazja, by odkryć piękno jego twórczości i zrozumieć, dlaczego do dziś inspiruje kolejne pokolenia filmowców. Visconti był twórcą pełnym sprzeczności, arystokrata, lewicowiec, wręcz marksista, neorealista, a zarazem autor monumentalnych fresków kostiumowych. Jego filmy łączą wrażliwość literacką, plastyczną i muzyczną, a jednocześnie wnikliwie pokazują przemijający świat elit i dramat jednostki. Dziś spróbujemy prześledzić drogę twórczą tego reżysera od debiutanckiego pętania przez neorealistyczne Ziemia Drży i Roko i jego bracia, po barwne freski kostiumowe jak Zmysły i lampart, aż po te późne, dekadenckie obrazy Śmierć w Wenecji, Zmierzch Bogów czy Ludwika. W Studiu Dwójki witam moich dzisiejszych gości. Anna Osmulska-Mentrak, italianistka i tłumaczka literatury włoskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. A także Jakub Majmurek, filmoznawca i krytyk. Witam. Dzień dobry. Visconti urodził się w 1906 roku w słynnej mediolańskiej rodzinie arystokratycznej. Dorastał w domu pełnym literatury, muzyki i sztuki. No, jego życie było pełne kontrastów, bo z jednej strony fascynacja arystokracją, zestawiona z wrażliwością na ludzki los, na zwykłych ludzi, umiłowanie estetyki i zainteresowanie takimi zwykłymi problemami społecznymi. No, jednym słowem z tego obrazu wyłania nam się młody człowiek pełen sprzeczności. Na pewno tak. I też ważne jest, jakie były inspiracje Viscontiego. To oczywiście możemy też to łączyć z jakimś rodzajem buntu wobec właśnie tej tradycji rodzinnej, ale też nie do końca, dlatego że to jego bardzo solidne, głębokie, świetne wykształcenie. To, że on rzeczywiście dorastał w domu pełnym sztuki, literatury, muzyki i tak dalej, co się objawia absolutnie we wszystkich y, y, dziedzinach, jakimi on się zajmował. Przecież nie tylko kinem się zajmował. Był również reżyserem, choćby y, operowym. Więc choć, jeśli nawet zaczniemy od początku, czyli od y, neorealizmu i tu będziemy się zastanawiać, czy to on, czy może Rossellini, który w tym <śmiech> roku też 120 rocznica jego urodzin przypada za niespełna miesiąc. Y, y, te dwa, a właściwie trzy filary, bo również Wittorio Sica, trzy filary włoskiego re, neorealizmu. My często mamy taką skłonność i żeby tak mówić neorealizm y, y, i to jest taki wspólny mianownik i traktujemy to jako jedność. Czasem mówimy włoski neorealizm. Włoska neorealizm. Natomiast my mamy, jeśli chodzi o te filary, rzeczywiście tych najważniejszych ojców, nazwijmy to tak, włoskiego neorealizmu, to są ci trzy twórcy, których wspomniałam, bardzo różni. Mhm. Więc są tam pewne oczywiście elementy wspólne poetyki neorealistycznej spod, spod znaku zawatiniego, ale głównie związanego jednak z Desiką, ale tak naprawdę to były trzy bardzo odmienne osobowości artystyczne i tak naprawdę dalszy ciąg ich y, y, y, działalności twórczej, te późniejsze lata poneorealistyczne poka pokażą, jak oni byli jednak odmienni, ale również sam neorealizm tych trzech reżyserów był różny i jeśli mówimy o, o Viscontim, to właśnie to jego znakomite przygotowanie literackie, ma niezwykle ważne znaczenie. Edukacja również, domowa. Edukacja domowa, jego, przyz, jego formacja estetyczna, to, że się wychowywał na wspaniałym malarstwie i tak dalej, to również w jego filmach neorealistycznych mhm. widzimy, one są niby z jednej strony bardzo blisko człowieka, prostego człowieka i tu kłaniają się te jego poglądy marksistowskie, bardzo lewicowe, ale z drugiej strony, tak naprawdę od początku jego twórczość wyrasta z literatury. Bo przecież opętanie to nic innego, jak listonosz dzwoni zawsze dwa razy. Ziemia drży to nic innego, jak rodzina malawoliów wergi. I potem przez całą praktycznie jego twórczość, no przez większość jego filmów, to była rozmowa, to był dialog z literaturą zupełnie inaczej, niż to miało miejsce na przykład u Desiki, czy u Ja myślę, że musimy jeszcze chyba dodać, a właściwie zaznaczyć, że, bo ja tak dosyć lekko powiedziałem, że słynna mediolańska rodzina arystokratyczna, a ród Wiskontich to jest obok rodu Sforców, jeden z najważniejszych arystokratycznych rodów historii Mediolanu i ten zamek, Obecnie z Forców przerobiony to był pierwotnie zamek rodziny Visconti. Oczywiście, także to ruto największych tradycjach. No, jeśli byśmy mieli wybrać, ja nie chciałabym jakiejś hierarchii robić, i, i w ogóle dzisiaj Drzewa podejście. Tak, dzisiaj podejście do, w ogóle do arystokracji no, w krajach, które nie są już monarchiami, prawda? No Nieprzypadkowo jednak republika we Włoszech po wojnie zwyciężyła. Więc ja tutaj trochę podchodzę do takich kwestii arystokracji, ale myślę, że z nie jeśli moka. chodzi o ukształtowanie tak. tego reżysera, to, to miało bardzo to, ważne o, ale, znaczenie. Ależ oczywiście, ależ oczywiście, jeśli nawet spojrzymy na taki film, no już najbardziej, tak jakby, jeśli powiedzieć, taki neorealizm w formie czystej, czyli mamy dialekt, mamy aktorów niezawodowych, yy, mamy plener, yy, tak właśnie jak, jak, jak, jak w filmie Ziemia drży. Z drugiej strony, jak spojrzymy tam, i o tym zresztą Alicja Hellman w swojej wspaniałej monografii yy, Viscontiego, yy, Mówię. jeśli tam spojrzymy na kadry, jak one są skonstruowane, no to tam absolutnie widać tę formację, to, to ukształtowanie, ta świetna znajomość malarstwa, kadry niezwykle wysmakowane, estetyczne, co u innych reżyserów neorealistycznych nie występuje. No, tam bardziej się idzie na żywioł, na taką naturalność, na takie rzeczywiście kronikę i pokazywania, pokazywanie tej rzeczywistości, rzeczywistości takiej surowej, jaką jest. Nie no, u Viscontiego jednak to jego poczucie estetyki, to jego wykształcenie, taka się znakomita znajomość malarstwa również w filmach neorealistycznych jest, jest widoczna. Mhm. Jakubie, jak z punktu widzenia filmoznawcy jest tym opętaniem i czy Visconti rzeczywiście jest tym prekursorem neorealizmu włoskiego? No, Najczęściej właśnie Opęczanie wymienia się jako jeden z tych filmów, które otwierają ten, ten nurt, chociaż on jest rzeczywiście adaptacją amerykańskiej literatury, ale też jest pierwszym filmem, który tak bezpośrednio pokazuje na ekranie włoską rzeczywistość, co wywołało wściekłość syna Mussoliniego, który w tym schyłkowym okresie e, rządów faszystów we Włoszech, to jest 43. rok, za chwilę te rządy te upadną, e, był takim carem kina włoskiego, osobą odpowiadającą za całą kinematografię i decydującą też o tym, co się dalej z filmami będzie działo, czy one zostaną zniszczone, czy będzie im e, wolno zrobić w kinach włoskich karierę, to on był, podobno jest taka legenda, szalenie oburzony tym ob obrazem włoskiego społeczeństwa, jaki Visconti przedstawił w tym, w tym filmie. No faktycznie jeszcze bardziej Ziemia drży, więc film, który no w ogóle już jak gdyby te, te związki literackie są tam w nim mało zauważalne. Widz, który ogląda to bez przygotowania, bez wiedzy, że to jest adaptacja jakiejś prozy, może mieć wrażenie, że ogląda nie wiem, ekranizację historii prawdziwej, że ogląda film, który jest oparty nie na literackim na jakimś długotrwałym etnograficznym badaniu i ten taki ten etnograficzny walor jest w tym filmie bardzo silny, więc bez wątpienia Visconti był jedną z tych osób, które ukształtowały reali neorealistyczną estetykę, a jednocześnie jeśli byśmy spytali przeciętnego studenta czy studentkę filmoznawstwa o neorealizm, to raczej nie wymieni Viscontiego, tylko właśnie raczej wymieni złodziei rowerów może żymy miasto otwarte, jak to jest już taki piątkowy bardzo student. Tak samo, kiedy spytamy o Viscontiego, no to też ten neorealizm nie będzie pierwszym skojarzeniem, no bo o ile De Sica czy Rossellini są twórcami, którzy są przede wszystkim znani, którzy się przede wszystkim zapisali w historii kina jako twórcy neorealistyczni, no to w wypadku Viscontiego ważniejsze dla jego dorobku i ważniejsze dla jego wkładu w historię filmu, kina, są już te filmy postneorealistyczne. Właściwie tak naprawdę Visconti no on pewnie gdyby nie wiem, zmarł w, po Rocco i jego braciach cały czas byłby uważany za wybitnego reżysera i ważnego od, dla kina włoskiego, ale na jakiś taki absolutny filmowy Olimp on dopiero wchodzi w 1963 roku raz w, razem z Lampartem i który, filmem, który już od, w którym ostatecznie zrywa z neorealizmem i nigdy już potem do niego nie wraca. A co takiego jest w Opętaniu? To jest film, debiut Viscontiego, film, który zrealizował, kiedy miał 36 lat, rok 1943. Co w nim jest takiego, że właściwie mamy wątpliwości? Czy to jest właśnie kino neorealistyczne, czy to jest ten po początek właśnie tego włoskiego neorealizmu? Jak to dzisiaj odbieramy? No, bo są jest cała ta teoria, prawda, dotycząca neorealizmu, Jakie warunki powinien film spełniać, żeby. I on się w tej teorii nie mieści. I on się w, i on się w tej teorii nie mieści. no Choćby dlatego, że grają tam aktorzy, w większości aktorzy, aktorzy zawodowi. Z drugiej strony, z drugiej strony, on do tej historii amerykańskiej, amerykańskiego kryminału wprowadza jednak wątki mocno, mocno włoskie. Dopisuje no, chociażby cały wątek, włoskie europejskie. Dopisuje cały wątek wojny hiszpańskiej. Wprowadza postać, której, której w tym literackim pierwowzorze nie ma, no ale też sposób obrazowania. Jeśli to są nawet aktorzy zawodowi, to oni mają grać tak, że tak naprawdę jakby byli prawdziwymi ludźmi, niezawodowcami, to jest rzeczywiście zerwanie z tą estetyką dominującą we włoskim kinie okresu, okresu faszyzmu. To wyjście w plener właśnie, te, te takie surowe zdjęcia, czarno-białe. Więc tam no, jest, jest cała część przynajmniej, no, część tych warunków, które film no, realistyczny powinien, powinien spełniać. Dlatego są te wątpliwości, czy, czy to pierwszy, ja, ja to jak gdyby taki nie, nie. od już taki się dzisiaj, tak, spór. dzisiaj tak. Dzisiaj się od tego trochę, to, trochę odchodzi, no bo czy nie, nie musimy stawiać takiej bardzo wyraźnej granicy, tak o tu się kończy, tu się coś zaczyna. To był jednak proces, to wychodzenie z kompletnie innej estetyki kina białych telefonów, a przecież tak naprawdę no to nie byli debiutanci, którzy mieli po dwadzieścia kilka lat. To, mm. to że byli ukształtowani artyści. Desicka, De który w tych filmach tworzył tak naprawdę to kino okresu faszystowskiego jako aktor a zaczął jako reżyser robić filmy, filmy zupełnie inne, ale też ich inspiracje były inne. Visconti jednak najwięcej nauczył się na kinie francuskim, no bo we Włoszech nie miał, nie miał tak naprawdę od kogo się uczyć. On się, on się głównie uczył od francuskich neorealistów, więc no właśnie, ta ich droga nie po, nie twórcza Nie była powiedzieliśmy inna. o tym ważnym aspekcie, że Visconti po edukacji domowej wyjeżdża do Francji i tam poznaje Jeanne Renouara. Tak. I to miało na, na, na estetycznie i filmowo na niego największy wpływ. No bo wtedy w, w, w latach 30. we Włoszech, no, no tego, tego kina właściwie nie było. No tak, ono tak naprawdę wybuchło. Oczywiście były jakieś Nie możemy powiedzieć, że tak z dnia na dzień. Były podwaliny teoretyczne, no był Oni sobie nad tym się zastanawiali, pisali Antonioni, który pisał przecież w tym czasie. Ale ten czas taki, to ten przełom, który nastąpił również polityczny przecież we Włoszech. To przejście z jednej strony barykady, czyli z sojuszu z Niemcami na drugą stronę barykady. To jednak też spowodowało to, że mogli po prostu, mogli za zacząć realizować takie firmy. Mógł powstać Rzym miasto otwarte, bo to już był ten Rzym po okupacji niemieckiej. Pokazuje jeszcze ten, ten, ten, ten dramatyczny moment przechodzenia, ale to jest, no, no, uchwycił, no, akurat tu mówimy o nie uchwycił ten, na, na żywo właściwie, no, niemal jakby to było kręcone po prostu w tym dniu, dokładnie w tym momencie historycznym. Więc to jest istotne i to jest inne, bo on, że on, miasto otwarte, otwarte, to jest film rzeczywiście o włoskiej historii. Opętanie ma dużo bardziej uniwersalny mhm. wydźwięk są te elementy no realistyczne, ale historia jest e, jednak, Amerykańska, jednak jest, adaptacja Tak, jest, adapt, tak, tak, opowieści. jest przetworzona, mm -hmm. na, na przeniesiona na grunt, na grunt włoski. Po opętaniu Visconti kontynuuje tą taką eksplorację, powiedzmy, rzeczywistości społecznej. Kuba już tu wspomniał, Ziemia drży, to jest rok 1948, a potem jest długa, długa przerwa, rok 1960 i film Rokko i jego bracia. Tu z kolei pokazuje życie Włoch, no z perspekty nadal z perspektywy tych ludzi prostych, pracujących, ubogich, ale... Myślę, że tu coraz bardziej chyba zwraca uwagę na taki portret psychologiczny postaci. To, co jest takie charakterystyczne w tych późniejszych jego dziełach, że z jednej strony taka wystawność, dbałość o szczegóły, o stronę estetyczną, a jednocześnie pójście w tą stronę psychologicznego pogłębienia postaci. Tak, też jest taka już pewna skłonność do bardzo monumentalnej inscenizacji, do takiej właśnie. Też co bardzo, czasami było zarzutem. Do... Bardzo, bardzo takiej właśnie. Pod, patetycznej, podniosłej estetyki, to jest ciekawe, że historia proletariackiej rodziny z południa Włoch, mhm. która emigruje na północ, jak wiele innych takich rodzin w okresie cudu gospodarczego włoskiego, no, przedstawiona jest właśnie t, t, w takim, no niemalże w takiej niemalże operowej potocznym tego sensie słowa estetyce, tak jakby właśnie Visconti kręcił historię upadku jakiegoś arystokratycznego rodu. No i też jak gdyby, kiedy popatrzymy na tą historię rodziny i wszystkich jej, jej problemów, no to ona bardzo koresponduje z tymi innymi historiami przeklętych rodzin, jakie Wiskonki pokazuje na przykład w Zmierzchu Bogów, więc to jest coś tutaj takiego bardzo interesującego. Poza tym też właśnie w roku i jego braciach mamy też coś takiego, że Visconti bardzo lubi patrzeć na historię Włoch i na rzeczywistość włoską z różnych marginesów. No, w Ziemia drży to jest właśnie Sycylia, czyli ten, taka, taka naj, najuboższa część Włoch na najdalszym południu Wroko i jego bracia, no to jest właśnie pochodzący z południa proletariat, który doświadcza cudu włoskiego gospodarczego, no ale też płaci za niego cenę. No i też jak gdyby tutaj Visconti właśnie przyjmuje marginalnych bohaterów, by spojrzeć na cud gospodarczy, opowieść, o którym jest taką główną narracją legitymizującą powojenne rządy chadecji we Włoszech. Później właśnie w Zmysłach mamy historię z okresu zjednoczenia Włoch, ale pokazaną z punktu widzenia Wenecji. No i też właśnie z punktu widzenia kobiety, która się w tą historię zjednoczenia zupełnie nie, nie wpisuje, bo jest zakochana w austriackim oficerze. W Lamparcie to jest znów właśnie ta, ta historia zjednoczenia przedstawiona z punktu widzenia arystokraty, który patrzy na ten cały proces z bardzo wielkim sceptycyzmem i świadomy też tego, że on oznacza Koniec jego społecznego świata. Więc to jest takie bardzo wyraźne zainteresowanie spojrzeniem na historię Włoch, z pewnych, na rzeczywistość włoską z pewnych marginalnych punktów widzenia. Czy można w takim razie powiedzieć, że ten jego neorealizm to jest taki trochę neorealizm arystokratyczny, to znaczy on nie do końca może wyjść jak gdyby z tego, co go ukształtowało. I no, tu zawsze pojawia się to pytanie, prawda? Na, na ile, czy w ogóle w jego podejściu do życia i do twórczości nie, nie było właśnie konfliktu między tym, no bo arystokrata, marksista. Sama ta zbitka już zawiera w sobie jakąś taką sprzeczność, prawda? Zawiera, ale z drugiej strony, jeśli spojrzymy na historię powojennych Włoch, on nie był odosobniony. Rzeczywiście to jego nazwisko, no to te, ten kontrast w przypadku Viscontiego najwyraźniej widać ze względu właśnie na, na to jego no, najbardziej arystokratyczne pochodzenie, ale tak naprawdę Włośc, włoscy intelektualiści, artyści okresu powojennego byli przede wszystkim y, y, lewicujący. Tam naprawdę jest trudno znaleźć kogoś o poglądach prawicowych. No no jakby tego to zefireli, może trochę, tak, by się gdzieś wpisywał w to, ale nie. Więc tutaj bardziej i bardziej, nawet nie chcę powiedzieć sprzeczność, no ale to, że on był tak bardzo yy, znakomicie wykształcony, bo my mówimy o kinie, ale pamiętajmy, że w tych przerwach, no nie to, że on sobie leżał na kanapie i mm -hmm. nic nie robił, no on w tym czasie był reżyserem przede wszystkim operowym, tworzył wielkie przedstawienia operowe, był znakomicie Pięć właśnie, literacko, z Marią tak, literacko, muzycznie, malarsko, no, no, no tru trudno o tym zapomnieć, trudno się od tego uwolnić i nagle. Zresztą to bardzo dobrze, bo to dawało niesamowite, znakomite, znakomite przecież efekty. I jeśli mówimy o Rocco jego bracie, bo my jakoś gdzieś tam staramy się to wpisywać jeszcze w taki późny neorealizm, to nie do końca tak jest. No, to już jest, tam są oczywiście takie elementy, ale to już są inne Włochy, to o czym była mowa. To są Włochy cudu gospodarczego, to są Włochy tych wielkich migracji z południa na północ, więc to jest taki wielki fresk społeczny, niezwykle, niezwykle interesujący i tutaj rzadko przy tej okazji się mówi o tym, że to również, tam również są inspiracje literackie to nie jest adaptacja żadnego jednego utworu literackiego ale tam jest kilka inspiracji i z literatury włoskiej, i z literatury niemieckiej którą on się, którą się bardzo interesował i z literatury rosyjskiej on to gdzieś bardzo, bardzo płynie. Yy, yy, yy, nie łączy, no więc no nie, mógł, no nie mógł po prostu o, o, o, o tym swoim, swoim zapleczu intelektualnym zapomnieć, ale tak, no poglądy zostały, poglądy do końca właściwie mm. zostały takie takie mocno, mocno, mocno lewicowe. On no po prostu był komunistą też, to jak tak. gdyby, powiedzmy, on był rzeczywiście po pierwsze marksistą, a po drugie, no też był jednym z tych artystów, którzy popierali komunistyczną partię Włoch, no, która też może warto tutaj powiedzieć, no, była w powojennych Włoszech bardzo istotną siłą polityczną. To była największa partia komunistyczna w bloku zachodnim, z takim autentycznym społecznym poparciem, zwłaszcza w środkowych Włoszech i partią, która no właśnie miała masowe członkostwo, która w wyborach a bardzo często. Druga na przykład była, no ale też cały system był trochę tak skonstruowany, żeby tych komunistów trzymać z dala od rządów i urządziły no, koalicje wszystkich partii pozostałych, najczęściej chadecji socjaldemokratów i, i liberałów, blokujące e, komunistów, e, no ale to była bardzo istotna siła, też popierało ją wielu intelektualistów, wielu także artystów, wiele osób związanych z kinem, było też związanych mniej lub bardziej z, z partią komunistyczną i mówi skąd jego? jak gdyby to przekonanie, że ta partia komunistyczna, co z polskiego punktu widzenia się wydawać może, no, pewnym ekscentrycznym wyborem, zwłaszcza u arystokraty, jest siłą dobra, no, wynikało z doświadczenia wojennego i z doświadczenia antyfaszystowskiego, przecież na niego też pewnie będzie był nawet wyrok śmierci wydany w czasie, w czasie II wojny światowej ze względu na jego antyfaszystowską działalność i on miał takie głębokie przekonanie, że włoska burżuazja, włoska, włoskie elity podporządkowały się faszyzmowi, że zawiodły w tym kluczowym, historycznym momencie i że jedyną siłą, która nie zawiodła, no, była właśnie partia komunistyczna, no i dlatego była te, jego takie przywiązanie do tej partii komunistycznej jako jedynej siły, która no, przeszła przez ten test w, czasie, w okresie faszyzmu i wojny no i się temu przeciwstawiła bardzo zdecydowanie. To rzeczywiście, jak gdyby gdzieś tam było przez całe jego no, ale też trzeba, trzeba pamiętać, że też ci przywódcy tej partii komunistycznej no, byli też osobami o takiej powiedzielibyśmy, no, bardzo wysoko burżuazyjnej kulturze. Między innymi mamy y, Palmiro Toliatti, jeden z jej przywódców po premierze Lamp Lamparta, Napisał na przykład do Viscontiego list, gdzie dyskutuje z nim o tej sekwencji słynnej, finałowej balu i broni go przed krytykami, którzy zarzucają, że ona jest za długa i mówi, że nie, nie, oni nie Prawie mają racji i tutaj po prostu dokonałeś świetnego, artystycznego wyboru trudno sobie jednak wyobrazić, żeby niech na przykład Władysław Gomułka napisał do Wajdy list o temat zakończenia popiołów. Mhm, że bardzo mu się podobało, ale było Albo, za długie. Nie, ale jednocześnie ciekawe by było, no bo przecież mówimy, jest, to są te dwie rocznice, on ży, żył raptem 70 lat. Z dzisiejszej perspektywy to, to przecież nie jest, nie jest jakieś bardzo długie życie. Ży, no życie ludzkie się bardzo przedłużyło. On przeżył tę zmianę również w partii komunistycznej, przecież po, po toliatim bardzo promoskiewskim, Przyszedł Berlinguer i te lata 70., jeśli chodzi o, o, o stosunki między Partią Komunistyczną Włoską i Hadecją, bardzo uległy, uległy ogromnej zmianie. To no był ten moment, kiedy komuniści byli bardzo blisko do tego, żeby dojść do tej, do tej władzy, żeby połączyć się i jakoś dogadać się z, z Hadecją. No wiadomo, czy jak to się skończyło śmiercią, śmiercią Aldomora, ale to już było po śmierci Viscontiego, więc też byłoby ciekawe, jak, jak jakiej ewolucji te jego hmm. poglądy, jak, jak, jak, jaką by ewolucję przeszły, tak jak poglądy chociażby Pazoliniego, też przedwcześnie zmarłego, który, który, którego stosunek do partii komunistycznej bardzo się zmienił na no potem już przyszły lata 80., ale to jest na inne opowiadania. Mhm. No to wróćmy do filmów. Tak zwany drugi okres twórczości Viscontiego to są te freski kostiumowe. Wspomnieliśmy już o filmie Zmysły, Senso i to jest taki przełom w twórczości Viscontiego pierwszy kolorowy film w jego, w jego dorobku. No i chyba od tego momentu to jest takie połączenie historii miłosnych z wielką historią, kina z literaturą, teatru z taką epicką wyobraźnią. I drugim chyba takim filmem, który no, idealnie się wpisuje w ten fresk kostiumowy, no to jest słynny Lampar. No tak, to on jest uznawany chyba słusznie za najwybitniejszy film Viscontiego, film z 1963 roku, nagrodzony Złotą Palmą w Cannes. Film, który no, cały czas gdzieś tam myślę byłby wymieniany w jakiejś takiej dziesiątce najlepszych włoskich filmów świata i też historii na włoskiego i też bardzo często on wraca w jakichś takich zestawieniach najlepszych filmów w historii kina. Adaptacja powieści Tomaso di Lampedusa, powieści o zjednoczeniu Włoch I, po, i film, podobnie jak powieść, ustawia się właśnie w końcu takiego dominującego punktu widzenia na zjednoczenie Włoch. Pokazuje właśnie tę historię z punktu widzenia tego regionu, który no, w perspektywie ze, zwłaszcza Tomaso di Lampedusy, jakoś tam został w, nie, w jej wyniku pokrzywdzony, czyli głębokiego południa, czyli Sycylii. No, jak gdyby wchodzi w polemikę z taką liberalną narracją o zjednoczeniu, jako o tryumfie ducha narodowego i pokazuje, że nie, że to był przede wszystkim ruch klasowy, że burżuazja, tutaj prawie na przykład Don Calogero reprezentowana, zastąpiła starą arystokrację, którą reprezentuje właśnie tytułowy bohater, Don Fabrizio. No i to jest coś bardzo ciekawego, bo to jest taka wizja, w której właśnie ta wrażliwość arystokratyczna i marksistowska viscontiego mogą się spotkać. To jest film, który się właśnie bardzo podoba z jednej strony marksistom, a z drugiej strony jakimś takim najbardziej zatwardziałym konserwatystom, czy by wręcz nie powiedzieć reakcjonistom. A przy tym rzeczywiście jest to jakieś zupełne arcydzieło wykorzystania sztuki filmowej, zarówno jeśli chodzi o poszczególne intymne, kameralne sceny, jak i użycie instytucji scen zbiorowych, wykorzystanie głębi ostrości, wykorzystanie koloru, aż właśnie po tą słynną ostatnią sekwencję balową, no, która przedstawia taki właśnie jakiś ostatni rozbłysk tego starego, arystokratycznego świata, który musi odejść jeszcze jak gdyby raz, jak gdyby prezentuje takie już swoje schyłkowe, trochę schore piękno, które było czymś, co zawsze viscontiego głęboko fascynowało estetycznie. Ja myślę, że tutaj też jest coś ciekawego w takim podejściu do, już chodzi o stronę estetyczną, to znaczy w jaki sposób tutaj reżyser by operował językiem melodramatu i tą narracją kostiumową? ale trochę w opozycji do kina hollywoodzkiego. Myślę, że tutaj jest duża wartość właśnie wiskontiego, który nie chciał wpisywać się w taki nurt melodramatu hollywoodzkiego. To było zupełnie coś innego. A co zresztą przy okazji jest ciekawa historia samej dystrybucji tego filmu, bo przecież na, na rynek amerykański zmuszono wręcz Wiscontiego do skrócenia, do skrócenia tego filmu, na co on się bardzo niechętnie zgadzał, więc mamy te dwie wersje, taką pełną, wspaniałą, monumentalną wersję, którą no, z największą rozkoszą się ogląda, bo taka, ma, taka właśnie ma być. Ale też jest ciekawe to, to, to spojrzenie, bo na początku mówiliśmy, że Visconti był z tej wielkiej rodziny mediolańskiej. My pamiętajmy cały czas i, ta, to, jest, i to jest ta opozycja, która do dzisiaj, to, to czasami trudno uwierzyć, trwa do dzisiaj południe i północ. I to jego spojrzenie. Wcześniej w Ziemia Drży, potem w Lamparcie. Jego to spojrzenie, po pierwsze arystokrata, ale po drugie arystokraty z północy. To spojrzenie jednak z zewnątrz na Sycylię i fascynacja Sycylią to, że to zjednoczenie Włoch tak naprawdę też przyszło z północy, no bo przecież wyprawa Garibaldiego to jest przyjście, wielka wyprawa z północy, z Lombardii, z Piemontu do na, na Sycylię. Potem to się powtarza tak naprawdę w czasie II wojny światowej, że znowu Sycylia, alianci na Sycylii i znowu jak gdyby takie powtórne zjednoczenie Włoch, czyli zerwanie tak naprawdę z monarchią i wprowadzenie republiki, to się wszystko znowu tą, tą drogą odbywa. I tu jest, tu warto spojrzeć na tę kwestię tego spojrzenia na południe ludzi z północy, bo to, to jest inne, naprawdę, proszę wierzyć, inne zupełnie spojrzenie niż no jednak Tomazji de Lampedusa Sy sycylijczyk. Potem mamy cudownego Leonarda Szasze z Sycylii, którzy o tej Sycylii mówią od wewnątrz. A tu mamy to spojrzenie z zewnątrz, z dystansu, bardzo ciekawej. I zresztą, no, można się też zastanowić... Te dwie płaszczyzny na, się tu tak, nakładają. Tak, Jak jednak y, y, Visconti odczytuje i y, y, y, zmieniając zakończenie chociażby. Bardzo to jest w ogóle analizowanie podejścia y, Viscontiego do materiału literackiego jest bardzo ciekawe. Mówiliśmy o zmysłach. Jeśli przy okazji Lamparta możemy mówić o sporej wierności, tam są pewne przesunięcia, zmiany, ale o sporej wierności, jeśli chodzi o tekst literacki, no to przy zmysłach mamy coś kompletnie odmiennego. On sobie bardzo, bardzo... Wybiera właściwie wątki, tak, te, które mu pasują. Sobie, on sobie bardzo dowolnie poczyna z, potrafi poczynać z materiałem literackim. Zresztą właśnie mówię w tej już wspomnianej monografii Urok Zmierzch, Alicji na znakomicie analizuje te, te strategie podejścia do, do literatury i, i, i do adaptacji dzieł literackich u Wiskontiego. Czy to jest coś, co go różniło od y, takich reżyserów europejskich, takich, y, no, tuzów kina autorskiego? Nie ja się, że wszyscy, wszyscy, twórcy kina autorskiego, no, równie pod, podchodzili do literatury w jakiś tam twórczy sposób, na ogół też przefiltrowując ją przez e, jakichś swoich scenarzystów, którzy z nimi współpracowali. Tutaj przede wszystkim jest Suzaczek i Damiko, która była taką stałą scenarzystką Viscontiego i z nim od pewnego momentu pracowała przy wielu różnych projektach, więc no, no tak, no kiedy popatrzymy właśnie na wspomnianego Wajdy, no to on też czyta przecież jednak e, tego Żeromskiego, czy, czy Andrzejewskiego, czy, czy, czy Wyspiańskiego, czy Za kogo się nie bierze, czy rejmonta, gdzie też przecież po prostu wymyślał ileś tych różnych zakończeń i dopóki i nie staną na tym, które pamiętamy z Ziemi, z ziemi Obiecanej no w bardzo twórczy, twórczy sposób. Ta późna twórczość Viscontiego, no to już są te dekadenckie i refleksyjne obrazy, tak zwana trylogia niemiecka, śmierć w Wenecji, zmierz bogów i Ludwik. Właściwie chyba nawet gdzieś Viscontio sam o sobie mówił, że Thomas Mann jest takim dekadentem niemieckim, a on jest dekadentem włoskim. On bardzo zresztą, no to w ogóle to jest dodatkowy temat zupełnie. Viscontia, Thomas Mann, bo, bo to, to, to, to, to była wielka, wielka fascynacja. I w ogóle kultura niemiecka, literatura, ale również, ale również oczywiście muzyka, opera niemiecka, więc to jest też temat na, na osobne opowiadanie, ale mamy po drodze na przykład, no też fascynację literaturą rosyjską. My to czasami zapominamy o takim mniej znanym, może mniej znanym, rzadziej się o tym filmie mówi o Białych Nocach, gdzie też mamy przecież poważną inspirację literacką. Ostatni z kolei film niewinny według, niewinne. Niewinne według Danuncja, więc mamy to jest w ogóle jakieś komple, kompletnie inne podejście. Nagle, nagle rzeczywiście no w, w, wkracza ta dekadencja Danuncio, który wydawałoby się kompletnie ze światopoglądem jego powinien, powinien, nie, nie się, kłócić, powinien mhm. się kłócić. A jednak. I to jest właśnie bardzo ciekawe. Jak ja na początku powiedziałam o tych trzech wielkich ojcach neorealizmu. Jeśli prześledzimy ich późniejszą drogę twórczą, no to widzimy, jak, jak to były kompletnie tak naprawdę różne temperamenty twórcze, bo te, te, te ich dalsze losy wskazują na to, że tak, łączył ich neorealizm, zbudowali ten wielki, wielki, wspaniały nurt e, włoskiego neorealizmu, ale potem poszli w zupełnie innym kierunku. Każdy. W Desjce ode, ode, odezwał się e, ten, ten zapał do komedii. To, w czym jako aktor e, występował, to potem mu się odzywa właśnie w latach, w latach 60. w jego wspaniałych filmach. Najbardziej mi szkoda Rosoliniego. Ja bym tego Rosoliniego wrócić, bo, no bo on był, jak pomyślimy o w latach 40. i 50, to ja nawet nie wiem, czy, on, czy o nim nie było najgłośniej. I ze względu na jego filmy, i ze względu na jego życie. Nie, nie chciałabym się tu bawić w ploteczki, ale pamiętajmy o jego, o jego nieprawdopodobnych podbojach, podbojach miłosnych. i o tej, Jeśli pomyślimy o Ingrid Bergman, która rezygnuje ze swojej wielkiej kariery hollywoodzkiej po to, żeby przyjechać do Włoch, i graciu Roberta Roselie naprawdę o czymś, o czymś świadczy. Więc ja bym bardzo, mam, mam to, żeby tak nie taką pokusę, żeby nie traktować tych twórców wielkich wyłącznie osobno, mhm. tylko żeby jednak umiesz umieszczać ich w pewnym kontekście. I, I politycznym, i artystycznym, bo, bo to, to wtedy otwiera jakieś nowe perspektywy spojrzenia na to wielko, wielkie kina włoskie i pozwala zrozumieć, dlaczego ono było takim nieprawdopodobnym fenomenem. No, musimy o tym pamiętać. To, to, to, to, to kino lat 40., 50., potem kino tak zwane autorskie, czy kino autorów lat 60., gdzie dochodzi Antonioni przecież i, i Fellini, i Pazolini, to nie ma, nie ma sobie równych w tamtym czasie. To jest całe kino powojenne na tym jeśli stoi. jeśli chodzi o dekadentyzm, to tutaj rzeczywiście Visconti chyba był prekursorem w kinie. Czy te jego późne filmy właśnie można uznać za no, takie zamknięcie jego artystycznego uniwersum, czy, czy raczej z punktu odniesienia do, do, do współczesnego kina artystycznego, tak na to patrzymy, znaczy one są na pewno y, bardzo emblematyczne dla jego twórczości. Myślę, że byśmy kogoś spytali o, skojarzenia z, z filmami Viscontiego, no to pierwsze, co się pojawi, no to pewnie Lampard, a drugim, no to y, pewnie coś właśnie z tej trylogii niemieckiej, a przy czym też no, na przełomie lat 60. i 70. no to kino, te filmy, one już trochę są takimi świadectwami odchodzącej kultury, co zresztą sam Visconti trochę pokazał w najbardziej swoim osobistym, autobiograficznym filmie, czyli portrecie rodzinnym we wnętrzu, filmie, który no, jest jednym z jego ostatnich dzieł i który w jakimś też sensie pokazuje autoportret człowieka, który obserwuje świat odmieniony przez kontrkulturę, ormieniony przez e, gwałtowne wstrząsy polityczne lat 60. i 70. -tych. A przypomnijmy, jesteśmy we Włoszech, gdzie o latach 70. mówi się jako o dekadzie ołowiu, e, okresie paraliżowanym przez lewicowy i prawicowy terroryzm, czego echa też zresztą znajdują się w portrecie rodzinnym e, e, wewnętrznym. I tu rzeczywiście, jak gdyby e, no, Visconti sięga po tego Tomasza Manna, i to jest jakieś takie no, pokrewieństwo. Tak jak Tomasz Mann jako pisarz w tym wieku XX, kiedy wychodziły te jego największe arcydzieła, takie jak dr Faustus czy Czarodziejska Góra, no to wszyscy jak gdyby mieli poczucie, że obcują z klasykiem i obcują z geniuszem, ale też takie trochę, takie wrażenie, że to trochę jest już geniusz nie do końca dzisiejszy, że to już trochę jest taka postać gdzieś tam ukształtowana przez ten wysoki modernizm przełomu XIX i XX wieku, i że do takiej właśnie, do, do, do wieku XX, jest to osoba, która w do, tym, tym, tym XX wieku trochę się ma problem odnaleźć, no i też jak gdyby w podobnym, w podobnym tonie, podobnie można odbierać te filmy Viscontiego, no zwłaszcza na przykład Śmierć w Wenecji, prawda, z tymi takimi wszystkimi obsesjami, no to jest film, który bardzo gdzieś tam duchowo tkwi powiedzmy, nie wiem, w 1901 roku, a, a pochodzi z początku lat 70., więc myślę, że to jest też ciekawe w tym kinie, że, że, że to jest kino człowieka, no, który gdzieś tam coraz bardziej gdzieś tam oddala się od tych czasów i zdaje sobie sprawę, czemu w pełni daje wyraz w tym wspomnianym portrecie, no, że historia idzie jakąś taką stronę, gdzie ta, ta jego pozycja podmiotowa, arystokraty marksisty, osoby ukształtowaną przez taką bardzo wysoką kulturę mieszczańską, osoby, która jest homoseksualistą, ale jednocześnie katolikiem i nie chce tego kościoła w żaden sposób opuszczać, no jest jakaś taka coraz bardziej ekscentryczna. Mm -hmm. Tak sobie myślę właśnie, że Visconti z jednej strony balansował między realizmem, a, a taką monumentalną stylizacją, by dzisiaj byśmy to określili stylizacją, czy, czy to jego kino możemy uznać za rodzaj takiej filozofii trochę wizualnej, w której obraz zastępuje słowa, teorię, bo myślę sobie cały czas o tej śmierci w Wenecji, na przykład tam, no, ja na zajęciach z filozofii miałem, z estetyki miałem analizę właśnie śmierci w Wenecji pod kątem porządku apolińskiego i dionizyjskiego, który idealnie Visconti pokazuje w, w, w momencie spotkania Tadzia z, z tym takim ulicznym grajkiem. Ale dla mnie z kolei też wielkim odkryciem, bo o tych filmach mówimy dużo, a wielkim takim odkryciem film, który gdzieś mi kiedyś umknął i znałam go tylko z mm, fragmentów, w, w dwa lata temu podczas niedługo się zaczyna Timeless Film Festival. Był właśnie taki krótki przegląd filmów Viscontiego. Ja wtedy odkryłam Ludwiga, uh -huh. gdzie, gdzie rzeczywiście ta, ta sublimacja obrazu, no już dekadentyzm, takiej czystej, czystej, absolutnie formie. I ten film bardzo, bardzo no, mnie chcę powiedzieć, zaskoczył, ale, ale wydaje mi się, że z takim filmem, który jest no, jeszcze do omówienia, jest, jest chyba najmniej z, tej, z tej, e, trylogii. tej trylogii, najmniej się o nim, e, o nim mówi, a, a wydaje mi się, że, że, że warto by temu Ludwigowi więcej, więcej miejsca poświęcić. Właściwie widzimy w jego dziełach e, świat literatury, świat opery, świat malarstwa, to, to co wcześniej mówiliśmy o tym całym wykształceniu domowym. E, czy i był przede wszystkim reżyserem, czy to bardziej może już podchodzić pod takiego twórcę? kultury totalnej, gdzie, gdzie tam wszystko się już mieści. No, przecież znany był z, z takiej, to miał wspólnego z Tomasem Mannem, obsesję drobiazgowości wręcz, tak jak Mann w opisach na przykład, tam tapet w pokoju, no to Visconti w Śmierci w Wenecji wynajmuje rzesze ludzi, którzy analizują i odtwarzają nadruki w, na papierze hotelowym, żeby to wszystko się zgadzało. Tak, czy może to nie była jeszcze aż tak taka obsesja jak u Kubricka, który Barry'ego Lindona przy świecach, I żeby po prostu mieć tych, przy specjalnych obiektywach, obiektywach z NASA, tak. żeby właśnie oddać tutaj światło, tak jak ono wyglądało w XVIII wieku w Europie, na salonach arystokratycznych, ale tak, ta, ta obsesja była dłuższa. Ja myślę, że tak, że on był przede wszystkim reżyserem, no a film można trochę uznać za takie spełnienie Wagnerowskiego ideału Gesamtkunstwerku, czyli kompletnego dzieła sztuki, w którym spotykają się wszystkie inne sztuki, no i ten Wagner się nie bez powodu pojawia w Ludwiku, nawet jeżeli tam jest przedstawiony w taki trochę ironiczny, ironiczny sposób, a jako taki trochę, jako taka postać no, bardzo powiedzmy nadużywająca hojności i, i, i, i naiwności tytułowego bohatera, no ale tak, ale no, był przede wszystkim reżyserem. On nie był pisarzem, on nie był malarzem, on nie był nie wiem, muzykiem. Myślę, że gdyby nie kino, które pozwoliło mu opowiadać historie, nie pisząc ich, które pozwalało mu tworzyć obrazy nie malując, to on miał pewnie problem znaleźć jakieś źródło swojej artystycznej ekspresji. Tak samo, nie wiem, na przykład o Buñuelu się mówiło, że gdyby nie kino, on by nie był artystą. No nie wiem, no, można by domyślać się, że gdyby na przykład nie, nie kino, no to Felini byłby jakimś, nie wiem, gdzieś by się odnalazł w teatrze, albo by coś, albo by właśnie pisał słuchowiska, Pasolini byłby po prostu poetą i, i powieściopisarzem, no a jednak w przypadku Viscontiego, no to kino do, dopiero dostarcza mu takiego medium, w którym ten jego typ wyobraźni, jego typ arty, wrażliwości artystycznej może się w pełni wyrazić. Czy można powiedzieć, patrząc już tak jakby całościowo na, na, na twórczość Wiskontiego? tego, że wciąż nas uczy, jak patrzeć na kulturę? Czy to już trochę jest kino anachroniczne? Myślę, że on nie jest anachroniczny, ona też cały czas się jakoś inspiruje twórców. Na przykład ta finałowa sekwencja z Lamparta, o której tutaj wspominaliśmy. na przykład zainspirowała bardzo ciekawy wideo art Isaaca Juliena, takiego brytyjskiego e, artysty, e, za tytuł e, pracy wideo, która też kiedyś w 2009 roku była pokazywana w Zamku Ujazdowskim w Polsce Western Union Small Boats, pracę poświęconą e, migracji do Europy przez Morze Śródziemne z Afryki, no i też czemu jak to znaczące Lampedusa się zmieniło, bo to słowo Lampedusa dziś nam się nie kojarzy już z księciami Lampedusa i z, i z pisarzem, czy z Lampartem, ale kojarzy nam się głównie z tym, że jest to miejsce, do którego przybywają statki z migrantami, ponieważ jest to wyspa, która jest tym terytorium Unii Europejskiej, która jest najbliżej połowona afrykańskiego kontynentu więc jak ktoś płynie z Afryki, no to najbliżej położonym afrykańskiego wybrzeżu punktem jest właśnie Lampedusa, no i to była, to jest wyspa, która staje się miejscem migracji, też miejscem napięć związanych z migracją, no i właśnie Julian stworzył taką pracę, w której pod tych właśnie samych wnętrzach tego samego pałacu z Palermo, który posłużył Viscontiemu do sfilmowania sekwencji balu, poruszają się właśnie tancerze wyraźnie nie europejskiego pochodzenia, snują się po nich trochę jak widma, niosą postacie, które wyglądają trochę jak, jak topielce i to jest taki trochę jak gdyby komentarz do tych właśnie wizji oblężonej Europy przez migrantów do problemu migracji, do problemu tego, że Lampedusa jest miejscem, do którego ludzie próbując docierać giną, więc myślę, że jak najbardziej by się ta praca Viscontiemu z jego marksistowską wrażliwością i arystokratyczną wrażliwością estetyczną mogła bardzo spodobać. Mhm współcześnie we Włoszech odczytywany jest Visconti. Właśnie jestem ciekawa, dlatego, że szczerze mówiąc, przy okazji tych jubileuszowych obchodów, właśnie lubią i potrafią organizować te jubileuszowe obchody, jeszcze nie natrafiłam na nic takiego spektakularnego, jak to było przy okazji, przy jak to było przy okazji stulecia Feliniego, czy Pazoliniego. Być może bliżej w okolicach rocznic, rocznic urodzin się pojawi, będę to śledzić. Ale dla mnie cały czas to, ja może dlatego, że jestem sama literatur, literaturoznawczyna, Nią, to jego właśnie podejście do, do materii literackiej, to co on z materią literacką potrafił robić, to, to jest cały czas inspirujące, bo do, ustalmy, przy całym rozwoju kina i tak dalej, kino jest jednak cały czas tą sztuką, która mniej lub bardziej czerpie z innych sztuk i czerpie z literatury. I to jest kwestia tylko w jaki sposób z tej literatury czerpie i całe szczęście, że, że czerpiam. No często mówimy o tym kinie jako takiej sztuce totalnej, prawda, która z różnych innych sztuk czerpie, więc Wiskont jest takim, takim przykładem twórcy, reżysera, który fantastycznie to potrafił połączyć i, i z tych najróżniejszych dziedzin, dziedzin sztuki, karmić się tymi najróżniejszymi dziedzinami sztuki, żeby potem stworzyć takie właśnie dzieło totalne. Nie wszystkie były, ale takie chociażby właśnie jak Lampard. Dla mnie rzeczywiście dzieło totalne. Mhm który okres twórczości Wiscontiego najbardziej cenicie? Znaczy, ja na, na pewno, na pewno lampart jest moim zdaniem jego najwybitniejszym filmem, ale też cenię te filmy z późniejszego okresu, zwłaszcza z takich mniejszych, mniej znanych na ten portret rodzinny wewnętrzny. To mi się wydaje, jest taka, takie bardzo ciekawe dzieło, najbardziej osobiste, bardzo interesujące spojrzenie na te przemiany, przemiany jakim ulega świat, i taki trochę, no, hołd wiskontiego dla odchodzącego świata, który go e, ukształtował, kręcony też w trudnym osobisteście momencie, też kiedy jakieś takie różne jego projekty ambitne, artystyczne nie mogły się zrealizować jak coś, o czym on marzył całe życie, czyli ekranizacja w poszukiwaniu straconego czasu, e, prosta. więc e, to, to jest też taki, myślę, bardzo interesujący, bardzo interesujący film. Pani Anna. Ale też pamiętajmy, ja cały czas bym to właśnie rozszerzam ten kontekst, bo ja się tak przyjrzałam tym, tym datom mhm. i, i tym, co, temu, co się dzieje właśnie w połowie lat 70. z włoskim kinem. To jest, jeśli mówimy o zmierzchu, no to jest zmierzch, bo w tak bardzo krótkim, w odstępie trzech lat właściwie odchodzą ci najwięksi. W 74. roku umiera Desika w 75 roku Pasolini, przedwcześnie więc trochę inna historia w 76 tak w 76 roku Visconti, Banti. w 77 roku Rossellini. to jest absolutnie zmiana warty zmiana pokoleniowa i y, y, y, na warcie już y, y, y, y, tylko Felini. tak i, i, i gdzieś, no, gdzieś to zamyka no to jest to jest właśnie ten ten zmierzch zmierz, bogów y, tak to zamyka definitywnie pewien okres w historii włoskiego kina, co nie zmienia faktu, że cały czas do dzisiaj, do, zarówno do, do, do twórczości neorealistycznej tych, tych, tych, tych wielkich reżyserów, jak i do późniejszych jego dzieł, włoskie kino cały czas z tym się mierzy. Cały czas gdzieś się w tym przegląda jak w zwierciadle, co czasami jest wręcz przekleństwem. Bo, bo ciągle się mówi o tym. Najbardziej to dotyczy Feliniego, ale nie tylko. Czy ci następcy, czy ci następni reżyserzy, czy oni dorównują, czy jest następny ten. No, ale inny, poprzeczka czy, jest tak czy, wysoko ustawiona. Więc o to chodzi, więc ja, ja z kolei bardzo zawsze z, przeciwko temu się buntuję. Dajmy tym młodszym reżyserom, a nie wszyscy już są tacy młodzi, no Sorrentino jest reżyserem powiedzmy w średnim wieku, dajmy im naprawdę tworzyć ich kino, które oczywiście nie może się odżegnywać. No, jeśli się miało tak wielką tradycję, no to trudno się z nią mhm. nie mierzyć. Oczywiście, że się z nią w ten, w ten czy inny sposób mierzą, ale to są, to są znowu znakomite nazwiska. To są świetni twórcy. Sorrentino, Garrone i można by tych nazwisk wymieniać więcej. Rohr, tak Tak. Więc nie, nie, też nie obciążajmy ich tak bardzo tą, tą tradycją. Pamiętajmy o niej, doceniajmy ją. A tymczasem Visconti. Visconti, który pokazał nam świat, w którym piękno i dekadencja idą w parze, a historia splata się z losem jednostki. Myślę, że no, dziś możemy je oglądać nie tylko jako filmy, ale jako prawdziwe dzieła sztuki europejskiej o twórczości słynnego włoskiego reżysera. opowiadali dziś w dwójce Anna Osmulska-Mentrak i Jakub Majmurek. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję wam bardzo. Mogę, A ja już mówię Państwu do usłyszenia. Marcin Pesta. Autopromocja Międzynarodowa Trybuna Kompozytorów